Bar Carola? smalcem. Něma smalcu, z dřemem jsou Dobry wieczór. Morza Szym w taków Złota plaża ośrze. Wszystko to w dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Niebo gwiaździski ja nade mną. Prawo moralne ode Cytował nie tyś mój brat. Kogoś mądrego. Siedzę sobie teraz z kraju Bałtyku. Patrzę się w niego. I rzeczywiście pewne jest tych małych lampek rozwieszanych gdzieś daleko nad naszą głową. Świecę sobie tam dla nas Żeby nam było przyjemnie. Żeby marynarze mogli znaleźć drogę do domu, bardzo to lubię w nocy usiąść sobie na plaży i pomarzyć. Józek gapi się na mnie w trzeciej kwadrze. Przynajmniej nie jest tak ciemno, żeby sobie można było kły wybić. Prom pięknie oświetlony. Wychodzi w morze. Płynie sobie gdzieś do Szwecji, Danii. Może jeszcze gdzie indziej. Nie wiem. Nie wiem, czy to dlatego, że dzisiaj jest. weekend ale może jest pełne światełek gdzieś się daleko są w drodze do domu albo właśnie opuścili swój dom i będą teraz może tydzień może miesiąc może pół roku błąkać się gdzieś Świecie. To bardzo fajny widok. Cieszę się, że ci ludzie są teraz w drodze. Dzięki temu mam na co patrzeć. W Bałtyk. Nasz polski Bałtyk. wspaniała muzyka po prostu usiąść i słuchać sobie jak szumie może pogapić się w niebo tak tylko że takich plaż My sobie nie znam się na przypływach i odpływach ale jakoś ubyło wody nie wiem czy ktoś upił ostatni raz kiedy tutaj byłem ostatni raz kiedy tutaj byłem nie powiem wam kiedy to było Powiem inaczej Taka mała zagadka mhm. Ostatni raz, kiedy tutaj przyjechałem Były to czasy, kiedy Bułka Którą Tydzień temu kupiliśmy za pół ceny W następnym tygodniu Trzeba było na nim, za nią zapłacić Dwa razy tyle więc czasy dość dość już zamierzchłe. Wszystko się zmieniło. Dosłownie wszystko. Tylko fale pozostały te same. W miejscu, gdzie obozowaliśmy jest teraz wielka dziura Budują tam apartamenty, potężna dziura w ziemi, w której powstanie nowy blok. Myślę, że całe szczęście, że między miastem a plażą pozostaje ten zalesiony pas ochronny, inaczej weszli inaczej weszliby weśli, z fundamentami aż na plażę wszystko się zmieniło kiedyś tualiśmy się wąskimi uliczkami w poszukiwaniu czegoś do wszamania w poszukiwaniu rozrywki teraz idzie się wielką promenadą 5 metrów są jakieś budki kuszące albo to kolorowymi rzeczami dla dzieci jakimiś duperelami na które nie warto wydać 5 zł a które każde dziecko obowiązkowo chce mieć w swojej kolekcji albo budy z jedzeniem ryba, lody normalny zestaw To są całkiem inne czasy. Kiedy wychodzę na plażę, tak jak teraz wieczorem, pogapić się na gwiazdy, posłuchać jak szumi morze. Najpierw trzeba iść, długo iść, żeby odnaleźć spokój. Teraz wieczorna plaża to miejsce, gdzie urządza się party. Gdzie wali głośna muzyka? Nie powiem, dobre to może i nawet jest rozwiązanie. Przynajmniej nikomu to nie przeszkadza. Głośna, hucząca muzyka. Tylko tacy dziwni ludzie jak ja muszą się trochę dalej przemieścić. Ale mi to nie przeszkadza przynajmniej trochę dłuższy spacer to dobre dla zdrowia pamiętam wyłasiliśmy z namiotu szliśmy do płotu Przełaziło się przez dziurę już prawie człowiek był na plaży a na tej plaży jacyś rastafarianie czy inni regałowcy grzali na bębna przez godzinę albo i dłużej to był klimat a teraz nie masz dziury nie masz nawet tego kempingu i rastamonów też już nie ma wydawało mi się że Świnoujście jest zapełnione pełno tu turystów tłok w mieście ale nie jest aż tak źle jak myślałem może być znacznie gorzej pomyślałem sobie wybiorę się szlakiem skwary Pojechałem do Międzystrojów. Myślę, że... Myślę, że tak... Takiego zawodu już dawno nie przeżyłem. Spodziewałem się naprawdę czegoś zupełnie innego. Było tak tłoczno. Taki ścisk. Tak nieprzyjemnie. Myślę, że trzeba mieć zdrowie, żeby w takim miejscu Spędzać wolny czas Żeby w takim miejscu Urządzić sobie urlop Nie wiem Może coś przeoczyłem Ale wszystko Wszystko było nie takie jak się spodziewałem Łącznie z promenadą gwiazd Która okazała się Kilkumetrowym chodnikiem No cóż? To nie Los Angeles. Możesz Piękna muzyka. Stąd bardzo blisko do granicy. Właściwie tutaj jest granica. Dokładnie z miejsca, w którym przyszło mi stacjonować, 3,5 km. A ponieważ wyciąganie pieniędzy z bankomatu dużo dosyć kosztuje, więc pomyślałem sobie: co to za problem wsiąść w auto, przejechać na drugą stronę i tam skoczyć do banku podjąć gotówkę no, a będąc po drugiej stronie padła propozycja trzeba zobaczyć plaże. Niemcy to naród porządny zorganizowany tam na wszystko jest paragraf i przepis Jakie było zdziwienie Kiedy wdrapaliśmy się już na wydmy Chcieliśmy zejść na dół Na plażę i Przed wejściem na plażę Bo coś w rodzaju parkometru W którym należało Uiścić Opłaty Tak samo Kur -taksę czyli opłatę klimatyczną hmm, dziwne od kiedy to jeździmy samochodem po plaży? normalnie ktoś o autem i to jak? Ach tak tak za moich czasów takie rzeczy się nie zdarzały. No, jak człowiek zobaczył, że za podeptanie piasku musi zapłacić, rybka kosztuje 4 razy więcej niż w Polsce. Fakt. Kurorty, które pamiętają jeszcze czasy cesarza. Przetrwały kilkadziesiąt lat DDRowa, Czyli NRD I teraz błyszczą Pełnym blaskiem Są ładne To prawda Ale ja wolę tutaj Tutaj przynajmniej Bałtyk porządnie szumi I nie muszę Wkładać sobie za wycieraczkę piletu parkingowego dawno nie widziałem tak zdegustowanych ludzi i to ludzi stamtąd od razu wszyscy chcieli wracać do Świnoujścia a propos dawno nie widziałem tak samo dawno nie widziałem toalet tak obskurnych, tak ochydnych, tak zaniedbanych jak tutaj. Coś strasznego. I to toalety znajdujące się w ręku prywatnym. Wchodząc tam można naprawdę zwymiotować. Jak to możliwe? To naprawdę zniechęca Okazuje się, że nie jestem sam Jest na plaży, Przyciąga Romantyków Zakochane pary Spoczyńców. Zgadnijcie, do której grupy należę ja Weźcie do portu brugę na mnie A ja brugam na wejście do portu Chciałem wam jeszcze opowiedzieć. Chyba nic więcej. Życzę wam dobrej nocy. Niech szum może ukołysze was do snu. Ja jeszcze sobie tutaj trochę pospaceruję. Popatrzę, posłucham może odkryje coś nowego trochę taka niesmaczna historia dzisiaj Sanepid zamknął plażę na całej wyspie zakaz kąpieli z powodu groźnych bakterii staje się koli to chyba Amerykańcy stworzyli kole jak się dowiedziałem prawdopodobnie już wcześniej wystąpiły one u naszych zachodnich sąsiadów a teraz przygnało je do nas wiadomo całe nie... całe zło pochodzi z Niemiec Tak to już jest, trzymajcie się ciepło, nie dajcie się życiu, jak i ja się nie daję. Do usłyszenia może już niedługo ja jeszcze się pogapię połażę poszperam zawsze jest coś nowego coś co warto odkryć dla siebie i dla innych myli w myśl zasady pójdź dziecią. ja cię uczyć uczyć karze Rozumie śmiechem. Cha la la la Všechno Wszystko to letnie dni. przypomina ciebie. przypomina čedně